cały zeszły tydzień za wyjątkiem poniedziałku. Ale za to tygodniowy poniedziałek spędziłem w Nowej Hucie. W Krakowie zasadniczo, ponieważ Nowa Huta znajduje się w zasadzie w Krakowie, ale z Krakowa to widziałem tylko Centrum M1 i hotel. Pojechaliśmy do Krakowa, do Nowej Huty, do studia TVP na Łęgu już drugi raz, żeby nagrywać program telewizyjny. Rodzaj teleturnieju, chociaż jest taka tendencja e, wewnątrz, żeby o tym programie nie mówić teleturniej, bo to nie jest stricte teleturniej. Chciałem przygotować coś w rodzaju takiego reportażu na żywo. Z, niejako na żywo z tych nagrań nagrywanego tak na bieżąco, kiedy dzieją się kolejne rzeczy, kolejne etapy. Nawet nagrałem fajny lead i miałem pomysł, żeby zrobić jakieś krótkie wywiady, a to z reżyserem, a to z kimś od światła, a to z kimś od systemu komputerowego, a to z prowadzącym. Prowadzący nawet zresztą zgodził się. Zresztą być może nawet uda mi się go namówić, żeby po prostu nagrać Mały wywiad z nim, taki 20-minutowy, żeby wystarczył sam raz na odcinek. Natomiast z próby nagrania odcinka na bieżąco w trakcie nagrań nic nie wyszło. Nie wyszło między nimi dlatego, że nagranie takiego, takiej sesji, gdzie gra się kilka odcinków, bo to wiadomo, że nigdy nie gra się jednego, to jest cholernie dużo roboty. Z tymi odcinkami to bywa różnie. Grałem kiedyś taki program, pracowałem przy takim programie, gdzie jeden odcinek zajmował cały dzień. Ale to ze względu na to, że kilkukrotnie była zmiana scenografii, przewieranie, stranie i tego typu to Natomiast standardowo gra się takich odcinków jakiegoś takiego programu rozrywkowego, teleturniejowego dwa lub trzy dziennie, sporadycznie więcej. To, to bardzo rzadko, to wtedy, kiedy są to programy raczej o prostej konstrukcji. Niekoniecznie krótkie, dlatego, że mm, nagranie odcinka może być wymagające niekoniecznie pod względem czasu. My mamy program, który trwa około 50 minut na antenie. Jego nagranie zajmuje mniej więcej półtorej godziny, więc to nie jest wcale duże przebicie. Wziąwszy pod uwagę kilka razy stopów y, i parę innych rzeczy. Natomiast Dlaczego nie miałem czasu? Nie miałem czasu, bo taki program to jest kuparowo. Myśmy przyjechali tam we wtorek koło południa. Studio Płęgu jest to chyba, o ile się nie mylę, największe studio należące do telewizji publicznej. Dlatego nie graliśmy tego na Woronicza, ponieważ mamy sporą scenografię. Kiedy przyjechaliśmy, ona była w dużej mierze gotowa. Scenografia składa się z dosyć dużego podestu na samym środku studia podestu, który ma kilka metrów wysokości zdaje się, że trochę ponad 3 i podejrzewam, 4 bądź 5, 5 5 chyba 5 metrów średnicy połączony jest dwoma pomostami z dwóch stron zakończonymi schodami jednymi schodami wchodzą uczestnicy drugimi schodzą takim pomostem to wszystko jest w powietrzu Kilka metrów dalej dookoła tego znajduje się miejsce dla widowni. Również na podwyższeniu pod podestem znajduje się pomieszczenie. O tym wszystkim za chwilę, kiedy dojdę do tego, jak wygląda mechanika gry. Z tyłu za tym, z tyłu za bądź z boku odprowadzącego z tyłu za podestem znajduje się dodatkowo telebim. Ja byłem tam z tej okazji, że Myśmy, jako dział IT, mojej firmy, przygotowywali system komputerowy do sterowania grą. W dzisiejszych czasach w zasadzie większości współczesnych teleturniejów, może z wyjątkiem jednego z dziesięciu, prawda, wszystko, za, wszel za wszelkie elementy gry odpowiadają systemy komputerowe. Oczywiście w przypadku jednego z dziesięciu Tadeusz Sznuk ma pytania, które czyta z kartki, bądź dostaje na ucho, ale tak czy siak ktoś tam gdzieś wklikuje im te punkty, całą resztę to co na sygnalizatory. My zajmowaliśmy się obsługą dużo trudniejszego systemu. To był system, który wcześniej został opracowany na potrzeby innego teleturnieju. Też bazującego na pytaniach, na wyświetlaniu grafiki, na takiej bardzo multimedialnej obsłudze. Był to system, który składał się z kilku komputerów, z kilku końcówek e, takich monitorowych, wyświetlających dane i to się tym razem bardzo przydało. Sercem całego teleturnieju jest stolik stojący na tym podejście. My na to mówimy stolik wszyscy jako ekipa, chociaż to jest no, bardzo takie krzywdzące dla niego określenie, ponieważ jest to niesamowita machineria. Jest to stół, w pełni multimedialny, na którym znajdują się cztery zapadnie, cztery monitory. Nie mówię już o czymś takim jak ekrany led które z frontu tego stołu wyświetlają, synchronizują się z grafiką i tak dalej. Wszystko to jest sterowane komputerem, ponieważ gracze na początku gry dostają pewną kwotę pieniędzy. I przez całą grę muszą odpowiedzieć na pewną liczbę pytań. I mają do wyboru pewną liczbę odpowiedzi. Muszą obstawiać, która odpowiedź jest dobra, która zła. Jedną zawsze muszą zostawić pustą, natomiast pieniądze w całości bądź podzieliwszy mogą obstawiać. Kładą je wtedy na specjalnych zapadniach. Jeżeli odpowiedź jest zła, zapadnia otwiera się, pieniądze spadają. Jeżeli jest dobra, to zapadnia się nie otwiera. I do tego oczywiście są monitory na których wyświetlane są odpowiedzi i wspomniany wcześniej telebim, na którym wyświetlane jest pytanie. System ten jest dość skomplikowany. Z zaopatrzenia samego stolika wykorzystywane są dwie osobne jednostki renderujące. Trzecia wykorzystywana jest do wyświetlania rzeczy na telebimie. I to wszystko musi być idealnie zsynchronizowane z czwartym komputerem, który steruje zapadniami i częściowo także steruje światłem, podaje sygnał do komputera, który już nie jest częścią systemu, za który odpowiadają fachowcy od światła, który steruje światłem. W jakiś tam sposób, prawda, one są skomunikowane. Te cztery komputery zawiadujące poszczególnymi elementami, czyli wyświetlaniem na monitorach stołu, wyświetlaniem na telewimie i sterowaniem zapadniami, one i ten piąty, który przekazuje sygnał do światła, są sterowane wspólnie z jednej głównej jednostki centralnej, na której stoi moduł dowodzenia. Przy tym module siedzi operator, który siedzi obok reżysera w reżyserce i reżyser mówi, teraz wypuść pytanie, teraz e, zrzucim na przykład dwie z czterech, obstawionych odpowiedzi, te dwie złe, prawą i lewą, jest to możliwe dzięki temu, że reżyser na przykład również ma swój własny pulpit, który pod, wyświetla mu po pierwsze podgląd stołu, ale nie taki jak jest na monitorach normalnie w reżyserce, czyli widziany okiem kamery, ale podgląd stolika z punktu widzenia właśnie systemu komputerowego, czyli pytanie, odpowiedzi która jest dobra, które obstawili. Na tym podglądzie reżyserkim wyświetlają się także kwoty, które oni obstawili. Bo są właśnie jeszcze dwa terminale w tym systemie, które są niezbędne do jego działania. Pierwszym terminalem, takim mniej ważnym, bo to można byłoby załatwić w jakiś sposób z głównego, jest terminal kwotowy, na którym operator wpisuje y, kwoty obstawione przez graczy. Jest to też dosyć zmyślne urządzenie, bo ono zlicza automatycznie ile pieniędzy spadło, ile stracili, wyświetla wszystko w odpowiednim formacie i przekazuje dalej te dane do głównego komputera, który wyświetla je na Telebimie w trakcie podsumowania oraz do komputerów sterujących stolikiem, które wyświetlają na bieżąco po otwarciu zapadni ile pieniędzy spadło. Tu oczywiście jest miejsce na różnego rodzaju błędy, bo operatorem jest oczywiście człowiek, a wszyscy doskonale wiemy, że 90% problemów z komputerem powstaje na styku klawiatury z fotelem. No i oczywiście faktycznym sercem, takim merytorycznym całego systemu jest baza pytań, przy której siedzi człowiek, redaktor odpowiedzialny za ich układanie, i mimo, że pytania są przygotowane wcześniej, że są w jakiś tam sposób poukładane w grupy odpowiadające konkretnym grom, czyli to jest tak, że każda para graczy ma przygotowany zestaw pytań, z, który jest, z którego, spośród którego są dla nich losowane kategorie pytań, a oni jedną z nich sobie wybierają, prawda? Redaktor siedzi, cały czas na bieżąco sprawdza. Musi mieć nad tym pieczę, musi mieć na to oko. Czemu mówię, że to jest dużo roboty? Bo przy takim samym systemie prawda, pracowało trzech ludzi. Operatorów, programistów. Myśmy robili również za techników. I byliśmy jedną z najmniej licznych ekip. Czym innym jest troszeczkę redaktor od pytań, który też ma swoją ekipę. Oprócz niego pracują tam jeszcze dwie lub trzy osoby odpowiedzialne za przygotowanie, za merytoryczne sprawdzenie tego. A my jesteśmy tylko małym fragmentem bezpośrednio związanym z mechaniką gry, ale tak naprawdę małym, bo oprócz nas jest jeszcze dwukrotnie większa ekipa ludzi od światła. Na takim planie jest kilkaset lamp różnego typu. To są spoty, to, to są jakieś lasery. Wszystko to jest sterowane komputerem, to są yy, ściany LEDowe, to są yy, jakieś takie kaszetony lamp halogenowych wykorzystywane w jednym elemencie scenografii. I oprócz tego to jest kilka kilometrów taśmy LEDowej, która jest przyklejona do barierek, do krawędzi scenografii w różne miejsca. I wszystkie te mrygające, szalejące światła, rozstawienie tego zajmuje 3 do 4 dni. Tym bardziej, że wszystko to trzeba bardzo dokładnie zaprogramować. Oczywiście, jeżeli już raz rozstawiło się taką scenografię i grało się taki program, to w pamięci komputera zostają ustawienia wprowadzone przy pierwszej sesji, ale tak czy siak trzeba to wszystko gdzieś tam od nowa przepróbować. Pamiętam, że kiedy myśmy przyjechali we wtorek, to część z nich już była. Wisiała większość lamp. Byli właśnie na etapie rozklejania już elementów scenograficznych, ale przez następne dwa dni zajmowali się programowaniem, więc to musi być jakaś koszmarna kupa roboty. Ale tu cały czas mówimy o elektronice, bo tak naprawdę, zanim myśmy przyjechali, trwała już bardzo wytężona praca. Wytężona praca polegająca na tym, żeby skręcić gigantyczną konstrukcję, rusztowanie, budowlę ze stalowych elementów, spłyt, z płyt, z pleksi, żeby położyć przezroczystą podłogę na podeście, żeby postawić przezroczyste ściany. Tam wszystko jest ogrywane. Kiedy spadają pieniądze, na dole czeka dwóch ochroniarzy, którzy od razu je zbierają. Tam w tym wszystkim biega Człowiek z kamerą. Właśnie, bo w tym wszystkim jednocześnie w trakcie takiego nagrania jest używane kilkanaście kamer. To są oczywiście różnego typu kamery. To jest główna kamera na tak zwanym kranie, czyli na żurawiu. Jest to absolutnie idiotyczne, że używa się słowa kran. Pochodzi od angielskiego określenia crane, czyli właśnie żuraw. Są to te kamery na wysięgnikach, które od kilku lat robią furorę, odkąd przestały być tak koszmarnie drogie. E, są operatorzy, którzy stoją za tradycyjnymi stacjonarnymi kamerami. Jest oczywiście operator Steady camu, czyli facet w uprzęży przypominającej uprząż do minigana z serii filmów o obcych, tylko że zamiast minigana ma tam przyczepioną kamerę. Wygląda to profesjonalnie. Jest dosyć podejrzewam, obciążające dla kręgosłupa, biegać z tym. Wiadomo, że uprząż jest w jakiś specjalny sposób zaprojektowana, natomiast cały czas mam wrażenie, że jest to ciężki kawałek chleba. Tym bardziej, że ten facet musi między m.in. wbiegać po schodach i filmować pojawiające się na monitorach stolika odpowiedzi, a potem błyskawicznie obracać się, wychodzić, wędrować. Ma kupę roboty. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego są jeszcze kamery mm, takie małe, cyfrowe, stacjonarne, dwie wiszące kamery bezpośrednio nad polem gry, także kamery w, montowane w stolik. One znowu dla odmiany sterowane są z reżyserki. Obok realizatora wizji siedzi człowiek, który ma dwa zajebiste joysticky i steruje między innymi niektórymi z tych kamer, prawda? Więc tak naprawdę ogrom środków, ogrom pracy i Zapotrzebowanie na ludzi, żeby przygotować coś, co wy w 50 minut oglądacie, a potem przełączycie kanał, żeby obejrzeć mecz albo powtórkę Indiany Jonesa, jest niewyobrażalne. Przygotowanie igrzysk, zgodnie ze starą zasadą, że ludziom potrzeba chleba i igrzysk, to jest straszliwa praca. I muszę przyznać, że ten tydzień który spędziliśmy tam, mimo że pierwsze pół dnia było takie w miarę luźne, bo tylko się rozpakowaliśmy i trochę rozstawiliśmy. I miałem nawet czas odbyć jedno z trzech zaplanowanych na mój pobyt w Krakowie spotkań. To jest nieźle, na poprzedniej sesji nie miałem czasu w ogóle. Tego nie widać w obrazku. Kiedy patrzę się w telewizor, Widz skupia się bardziej na emocjach, na graczach, na prowadzącym, na bardzo dużych pieniądzach, które pojawiają się w tym programie. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, czy to smutne, czy to być może nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie zdaję sobie sprawy, chyba, jak sądzę, z ogromu, Właśnie zasobów i pracy, jakie zostały zużyte, aby stworzyć tę w końcu niecałą godzinę rozrywki. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć, o czym mówię, na własne oczy zobaczyć stolik, zapadnie i być może rozejrzeć się po studiu i spróbować policzyć, Lampy, albo zobaczyć na jakiej naprawdę wysokości stoi podest dla publiczności, to zapraszam Was do oglądania programu prowadzonego przez Łukasza Nowickiego w dwójce w sobotę o 19.05.